Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Mariusz Sander i jest to nasz ostatni webinar informacyjny na temat szkoły realnego biznesu, którą otwieramy pod koniec stycznia tego roku, a więc już za 2 3 tygodnie. Ok, zanim powiem troszeczkę na temat szkoły i później coś, co będzie związane z materiałem, który chcemy poruszyć na szkole, powiem kilka rzeczy o sobie dla tych, którzy mnie nie znają. Po skończeniu szkoły średniej moja przygoda z biznesem zaczęła się w ten sposób, że od razu założyłem własną działalność gospodarczą w branży budowlanej i kiedy moja firma się rozwijała zacząłem stopniowo przyjmować pracowników na stałe, później kiedy już miałem pracowników miałem troszeczkę więcej wolnego czasu postanowiłem go przeznaczyć na to żeby obracać tym kapitałem który już z, z, był zgromadzony i zacząłem handlować walutą w tym czasie też moja działalność przerodziła się w spółkę z o której zostałem prezesem później kiedy firma zaczęła już przynosić coraz większe zyski zapadła decyzja o tym żeby ją sprzedać i Dzisiaj jestem rentierem i w zasadzie zajmuję się pomnażaniem tego kapitału, tego kapitału, który mi się udało zgromadzić. W międzyczasie po drodze zarobiłem gdzieś swój pierwszy milion. W zeszłym roku została wydana moja pierwsza książka pod tytułem Każdy może zarobić milion. I w tej książce dzielę się jakimiś zasadami, którymi kierują się bogaci. Mówię o rzeczach, których nie usłyszycie w żadnych szkołach, jak dojść do majątku i w czasie, w czasie tutaj, kiedy prowadziłem działalność, bardzo zastanawiało mnie, dlaczego wielu ludzi nie potrafi ogarnąć tematu pieniędzy, dlaczego wielu ludzi nie jest w stanie sobie ułożyć życia finansowego tak, jakby chcieli. I stąd zrodził się pomysł, żeby pomóc ludziom otworzyć jakąś szkołę i moim marzeniem było to, żeby pomóc ludziom w bardzo praktyczny sposób, żeby nie była to szkoła, która będzie wpychać do głowy kolejne teorie, ale przede wszystkim, żeby była to szkoła, która będzie uczyć czegoś praktycznego, realnego, czegoś, co można zastosować od razu. I kiedy rozmawialiśmy z Andrzejem o tej inicjatywie, okazało się, że to są takie same rzeczy, o których on gdzieś swego czasu myślał, więc postanowiliśmy zrobić to razem i otworzyć taką szkołę, w której będziemy chcieli uczyć ludzi, jak działają pieniądze, jak można poprawić swoją kondycję finansową, co robić, a czego nie robić z pieniędzmi po to, żeby osiągnąć sukces. Naszą ideą jest też to, żeby szkoła była prowadzona tylko i wyłącznie przez czynnych przedsiębiorców, nie ludzi, którzy są teoretykami, którzy mają jakieś stopnie naukowe, natomiast nigdy nie zetknęli się ze światem realnego pieniądza, ze światem realnego biznesu. Dlatego też wszystkie osoby, które będą w naszej szkole wykładowcami, to będą ludzie, którzy Będą mówić do nas z osobistego doświadczenia, nie z jakichś teorii wyuczonych, ale z osobistego doświadczenia. I Drugą dla nas ważną rzeczą było to, żeby były to też osoby, które będą związane z realiami polskimi. Oczywiście nie ma problemu, żeby zaprosić mówców z zagranicy, którzy będą dzielić się z nami jakimiś rzeczami. Natomiast bądźmy szczerzy, to są rzeczy, które kompletnie nie działają w Polsce, w naszej rzeczywistości. Dlatego też skupiliśmy się na ludziach, którzy pochodzą z Polski i w naszej szkole będą nauczać biznesmeni, czynni biznesmeni. Ok, do kogo szkoła jest adresowana? Szkoła jest adresowana tak naprawdę do wszystkich, którzy chcą zmienić swoją sytuację finansową. Czy to są ludzie, którzy pracują na etacie, czy to są ludzie, którzy posiadają swój własny biznes, czy też myślą o własnym biznesie. W, w jakimkolwiek miejscu jesteś, Chcielibyśmy pomóc Tobie rozwiązać jakieś dylematy finansowe i chcielibyśmy, żeby szkoła sprawiła to, że Twoje życie finansowe będzie przypominało bardziej pasjonującą przygodę niż jakąś mękę i trud wiązania końca z końcem. Myślę, że na różnym etapie naszego życia każdy z nas miał przemyślenia dotyczące własnego biznesu. I kiedy rozmawiam sobie z ludźmi, widzę coś takiego, że w większości myślimy o tym, żeby założyć własny biznes. Także jest to jakaś forma naszego marzenia, być może jakiś cel w życiu, który chcemy osiągnąć. Natomiast życie dosyć boleśnie te rzeczy weryfikuje, dlatego że z tych ludzi, którzy te firmy chcą pozakładać i być właścicielami firm, tak, tak naprawdę niewielu te cele realizuje. I kiedy zacząłem też przyglądać się, co jest takim kamieniem potknięcia, co powoduje, że człowiek bardzo szybko jest w stanie zrezygnować z takich marzeń i godzi się na przeciętność w swoim życiu, też przeciętność finansową, to Wiemy o tym, że każdy biznes jest związany z potrzebą kapitału, który najpierw trzeba w ten biznes zainwestować i ja dzisiaj troszeczkę chciałbym Wam powiedzieć na temat gromadzenia kapitału, to jak zgromadzić kapitał, żeby albo móc wystartować z własnym biznesem, albo móc mieć taką przestrzeń do tego, żeby ten kapitał później pomnażać. Tak jak powiedziałem, jest to rzecz nieodzowna, jeśli myślisz o prowadzeniu własnego biznesu, ale jeśli będziesz mądry i będziesz chciał sobie ułożyć życie finansowe tak, żeby ono Tobie nie przeszkadzało, a raczej Tobie pomagało, to będziesz chciał mieć ten kapitał odłożony czy, czy tak, czy inaczej. Okej. Okay. Teraz jeśli chodzi o kwestię kapitału, jest jedna jedyna droga, którą przeszli ludzie bogaci do tego, żeby zgromadzić kapitał. Ja oczywiście pomijam takie sytuacje, że ktoś dostaje spadek albo ma bardzo bogatego tatę, bo to nie jest nagromadzenie kapitału, on po prostu dostał coś w darowiznie. Jeśli będzie mądry, nauczy się tym obracać, nie skonsumuje tego wszystkiego. Ale jak wygląda droga przeciętnego Kowalskiego do tego, żeby dojść do miejsca wolności finansowej? Dojść do miejsca kapitału, którym możesz obracać, czy który możesz zainwestować, włożyć we własny biznes, czyli w pewien sposób i tak go pomnażać? Jest tylko jedna droga, która prowadzi do gromadzenia kapitału, mianowicie jest to oszczędzanie. I teraz chciałbym wam powiedzieć o statystykach. W zeszłym roku, w, 2000, w zasadzie dwa lata temu to będzie, tak? bo to jest 2015 rok, została przeprowadzona w Polsce ankieta i okazuje się, że 88% Polaków uważa, że oszczędzanie jest czymś bardzo dobrym, jest czymś bardzo właściwym. Tak wygląda nasza teoria, czyli powiedzmy nie jest źle tak? na, na 10, 9 9 ma to dosyć dobrze ułożone w głowie, natomiast co jest bolesne? Bolesne jest, kiedy przechodzimy do miejsca praktyki, a więc jak to wygląda w praktyce? I z tych 88%, zaledwie 20% odkłada regularnie jakieś sumy. I tutaj chciałbym zapytać też Ciebie, czy odkładasz regularnie jakieś sumy, czy oszczędzasz? Ja chciałbym przekazać taką zasadę, że oszczędzanie jest czymś bardzo ważnym. Myślę, że nasze pojmowanie pieniądza może być bardzo różne. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby rozumieć pieniądz jako siłę konsumpcyjną. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby rozpatrywać go w kategoriach, co możemy sobie kupić za pieniądze, które mamy, tak? czy to są pieniądze z wypłaty, czy to jest jakieś wynagrodzenie z powodu umowy o dzieło, jakiekolwiek nasze przychody, jakie są nasze pierwsze myśli, kiedy je otrzymujemy. Dostajesz w tej chwili na przykład 10 tysięcy. Pomyśl, jaka jest Twoja pierwsza myśl, na co te pieniądze będziesz chciał przeznaczyć. Czy będziesz je przeznaczał, na, czy je będziesz oszczędzał, czy będziesz chciał je zainwestować, czy je przeznaczysz na jakieś rzeczy, które zawsze chciałeś sobie kupić. I fakt jest taki, że ludzie biednieją dlatego, że nie potrafią obracać pieniędzmi, dlatego że w zasadzie każdą sumę, którą otrzymują, traktują w kategoriach konsumpcji, a więc co ja mogę wspaniałego sobie kupić za pieniądze, które właśnie trzymam w ręku. Jeśli ludzie myślą w ten sposób, nigdy do niczego nie dojdą finansowo i zawsze będą skazani na to, żeby pracować gdzieś na etacie, żyć na kredytach, żyć na pożyczkach, gdzieś tam tonąc w spirali zadłużenia. Tak najczęściej to, to będzie wyglądało. Co jest bardzo ważne? Ważne jest to, żebyście mogli zmienić swoje nastawienie do pieniędzy, żebyście mogli zobaczyć, jak te pieniądze działają, po co one są nam dane, bo umówmy się, że nie są dane nam w pierwszej kolejności po to, żeby zaspokajać nasze potrzeby. To może będzie szokiem, ale pieniądze, które otrzymujesz w pierwszej kolejności musisz traktować jako twój potencjał inwestycyjny, jako miejsce, gdzie możesz nagromadzić kapitał, którym później będziesz obracał. I to jest bardzo ważne, żebyśmy przestawili swoje myślenie i pojmowali pieniądz, nie... W formie konsumpcyjnej, ale inwestycyjnej. Tak robią wszyscy bogaci i tak robią ludzie, którzy też do tego bogactwa chcą dojść. Lepszą strategią, lepszym zrozumieniem pieniądza jest to, że te pieniądze, które otrzymujemy w jakiejkolwiek wysokości, to są pieniądze, które służą nagromadzeniu kapitału. I to jest zupełne przestawienie wartości, zupełne przedstawienie mentalności typowego Polaka, dlatego że większość jednak pojmuje pieniądze właśnie w kategoriach konsumpcji, zaspokajania siebie, przyjemności, wydawania tych pieniędzy na uciechy. To jest podstawowy błąd w sztuce, dlatego musimy zrozumieć, że jest bardzo różny czas w naszym życiu i ten pierwszy etap, to jest etap oszczędzania, też oszczędnego życia, po to, żeby móc sobie za chwilę pozwolić na więcej. OK. Dlaczego ludzie nie oszczędzają? Spotkałem najczęściej dwie opinie, obie błędne. Pierwsza jest taka, że nie oszczędzamy, dlatego że za mało zarabiamy. I to jest najczęstsza wymówka. Natomiast druga jest taka, że nie widzimy celu. I kochani, celem w życiu jest tak, że on nie zawsze będzie widoczny. Tak Chodzi o to, że jeśli zaczynasz dorosłe życie i masz ułożoną kwestię finansów w swojej głowie, to jesteś w stanie oszczędzać jakieś sumy i potem życie jest tak skonstruowane, że zawsze otwierają się przed nami jakieś drzwi, jakieś nowe możliwości. Jeśli jesteśmy tego świadomi, oszczędzamy jakieś sumy, to nie muszą być duże, to nie muszą być zawrotne sumy, ja o tym też za chwilę powiem, ale to są sumy, które za chwilę, kiedy będą nadarzać się jakieś możliwości, czy też okazje, jesteśmy w stanie wyłożyć te pieniądze po to, żeby albo nabyć jakąś część przedsiębiorstwa, albo realizować jakąś inwestycję, dużą, małą, albo też rozpocząć własną działalność. I to jest, to jest coś, co chciałbym, żebyśmy wszyscy zrozumieli, że kapitał bierze się z oszczędzania, nie z kredytu. Kapitał bierze się z oszczędzania, nie bierze się z kredytu. Pamiętam, kiedy kilka lat temu rozmawiałem ze swoją znajomą i mieliśmy taką, powiedzmy, rozmowę doty dotyczącą finansów, rozmowę, poradę może bardziej z mojej strony i kiedy jej radziłem wiedziałem, że dosyć dobrze zarabia radziłem jej, żeby oszczędzała, odkładała regularnie jakieś pieniądze i ona powiedziała mi o tym, że ona nie widzi celu, dla którego miałaby oszczędzać i ja wtedy ją mimo wszystko zachęciłem do tego, żeby mogła odkładać jakieś sumy ona troszeczkę mnie w tym posłuchała trochę nie i część faktycznie tych pieniędzy które zarobiła odkładała, natomiast drugą konsumowała jej życie ułożyło się w ten sposób, że, pra, że miejsce pracy, ta praca, w której ona była, okazało się, że szef, jej szefowa chce, chce po prostu ten zakład sprzedać. I zapytała jej się, czy nie chce tego kupić. Ona była dosyć dobrze zorientowana, jak, jak firma funkcjonuje i postanowiła to kupić. I wiecie, wtedy okazało się, że Pieniądze, które ma nagromadzone po prostu na to nie wystarczą i musiała się posiłkować kredytem, co de facto dosyć mocno przedrożyło całą, całą inwestycję, a tak część tych ciężko zarobionych pieniędzy mogłaby zostać u niej gdyby wcześniej podjęła te kroki, które są związane z oszczędzaniem. I oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że nikt nie lubi żyć w taki oszczędny sposób, tylko każdy lubi pójść na łatwiznę, tak kupić sobie jakieś gotowe rzeczy, nie robić samemu, gdzieś tam zjeść na mieście i tak dalej. Natomiast chciałbym, żebyśmy też mogli zrozumieć, że masz określoną pulę pieniędzy, którymi zarządzasz i większa pula tych pieniędzy niekoniecznie rozwiąże Twoje problemy, Dlatego, że jeśli nie masz tego nastawienia i zrozumienia, że pieniądz nie jest wartością konsumpcyjną, nie jest wartością inwestycyjną, a dla Ciebie jest tylko i wyłącznie wartością konsumpcyjną, to prawdopodobnie, czy dostaniesz 2000 wypłaty, 5000 czy 10, na końcu miesiąca i tak będziesz miał równe zero. Więc jest dla nas ważne, żebyśmy mogli oszczędzać. I tutaj pojawia się problem, może bardziej nie z oszczędzaniem, ale z samodyscypliną. I żeby sobie to ułatwić, co praktycznie możesz zrobić, jak zacząć oszczędzać. Jeśli faktycznie masz problem z tym, żeby zdyscyplinować się w kwestii swoich wydatków, to chcę Ci pokazać jakiś jeden sposób, gdzie jesteś w stanie regularnie oszczędzać pieniądze, Oczywiście umówmy się, nikt nie odkłada od razu milionów, natomiast w myśl przysłowia, ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka, twój kapitał będzie bez przerwy się powiększał. A więc pierwsza rzecz to jest to, że rozumiesz, że pieniądze, które otrzymujesz, nie służą temu, żeby się wszystkie przejadł, ale służą temu, żeby je oszczędzać, żeby nagromadzić kapitał. I teraz druga rzecz, jeśli nie potrafisz oszczędzać, to tak, po pierwsze wyrzuć swoje karty kredytowe, a po drugie zacznij płacić gotówką. Dlaczego? Dlatego, że kiedy wydajesz gotówkę, to Cię to troszeczkę bardziej boli, a jeśli płacisz kartą kredytową, to płacisz pieniędzmi, których nie widzisz. Dodatkowo tam mamy takie fajne jeszcze debety na karcie, które nam przysługują i wydajesz pieniądze dzisiaj, które dopiero dostaniesz za miesiąc, tak? No bo korzystasz sobie z tej linii debetowej na karcie, na karcie kredytowej. Więc najlepiej jest tego nie robić i płacić gotówką, bo wtedy masz kontrolę nad swoimi pieniędzmi. I kiedy płacisz gotówką, możesz postanowić ze sobą samym, że wszystkie dziesiątki albo wszystkie dwudziestki, które będziesz otrzymywał, nie będziesz wydawał, tylko będziesz odkładał. I to jest taka forma oszczędzania, gdzie wszystkie, wszystkie bilony 10 czy 20 złotowe albo razem jedne i drugie po prostu odkładasz. Zdziwisz się, ile ich nagromadzisz pod koniec miesiąca i kiedy sobie to policzysz w skali miesiąca czy też kilku miesięcy, to nie będzie już 10 czy 20 złotych, tylko to będą konkretne setki. Tak? I być może. Ktoś powie, ok, ale no to jest tylko 10-20 zł. No, ja powiem, nikt nie zostaje milionerem od razu, tak to wszystko trwa, to jest pewien proces i ten proces ma pewne swoje zasady. Jeśli tą zasadę opanujesz, to dojdziesz do wolności finansowej. Odkładając te dziesiątki i dwudziestki, Zobaczysz, że zaczyna w Twoim życiu wyrabiać się swego rodzaju dyscyplina finansowa, oczywiście tak zaczynasz, tak? po kilku miesiącach już nie odkładasz tych dziesiątek czy dwudziestek, bo zrozumiesz na czym działają pieniądze, zaczniesz je troszeczkę bardziej szanować. I oczywiście pojmiesz, pojmiesz ich działanie, więc nie będzie potrzeba, żeby to, to dalej kontynuować. Chodzi o to, żeby zrozumieć i złapać pewną zasadę samodyscypliny finansowej. W tym czasie, kiedy gromadzisz kapitał, następuje kilka rzeczy. Jedną z nich, o której teraz powiem, jest też to, że uczysz się, jak obracać pieniędzmi. Uczysz się tego na małych sumach. I nie chodzi tutaj o to, żeby na tych małych sumach zarobić jakieś ogromne pieniądze, ale chodzi o to, żeby bardziej nauczyć się, jak działa pieniądz, jak, jak się inwestuje. Warren Buffett powiedział coś takiego, nie oszczędzaj tego, co zostaje po Twoich wydatkach, ale wydawaj to, co zostaje po odliczeniu wszystkich oszczędności. Jeśli jesteście zainteresowani tematami finansowymi, z pewnością usłyszeliście takie zdanie najpierw zapłać sobie. I teraz co to znaczy, że masz najpierw zapłacić sobie? Z tej puli pieniędzy, który otrzymujesz regularnie, czy to jest wypłata, czy jakieś wynagrodzenie z powodu umowy o dzieło, pierwszą rzecz, którą robisz, to jest to, że odkładasz pieniądze, wyznaczasz sobie jakiś limit, że to, są, to jest ta część twoich oszczędności i reszty żyjesz. Tak postępują ludzie bogaci. Tak? I to trwa przez jakiś czas, dopóki znowu nie nabędziesz jakiejś rutyny w tym, nie nabędziesz jakiegoś, jakiejś ogłady i nie stworzysz w sobie, nie wyrobisz w sobie nowych nawyków. Tak? Bogaty najpierw inwestuje pieniądze i wydaje to, co mu zostało. Ludzie biedni robią zupełnie odwrotnie, tak? ponieważ oni najpierw wydają to, co mają i potem inwestują, o ile coś z tego ich przychodu zostanie. Widzicie, biedni i bogaci myślą zupełnie inaczej i dlatego dochodzą do kompletnie innych efektów. Bogaty robi na początku to, co biedny na końcu. Myślę, że większość z nas musi przewartościować swój sposób pojmowania pieniędzy i zrozumieć żelazną zasadę, o której powiem teraz na koniec. Oszczędności są ważniejsze od wydatków. Twoje oszczędności są ważniejsze od twoich wydatków. Ich rola w życiu jest znacznie ważniejsza niż to, co możesz sobie za pieniądze kupić. Więc dążmy do tego, żeby zrozumieć tą zasadę i żeby przewartościować te rzeczy, jeśli traktujesz, traktowałeś może do tej pory pieniądz jako wartość konsumpcyjną, i kiedy na początku wspominałem o tym, że jeśli otrzymujesz 10 tysięcy, jakie są twoje myśli, jakie są twoje pierwsze myśli, to chciałbym, żebyś zobaczył, że ludzie, którzy rozumieją, jak działają pieniądze, najpierw będą je oszczędzać, żeby gromadzić kapitał, natomiast ludzie, którzy nie rozumieją, jak te pieniądze działają, Będą je wydawać, będą dążyć do tego, żeby je wydać na swoje przyjemności, żeby je wydać na swoje uciechy i nigdy w ten sposób do niczego nie dojdą, niczego się tak naprawdę nie, nie dorobią. A więc e, reasumując to, co dzisiaj e, chciałem przekazać, oszczędności są ważniejsze od wydatków. Jeśli potrzebujesz zmienić swoją hierarchię myślenia w tym, to... Dobrze Ci radzę, zrób to, bo potem te oszczędności zaczną Tobie kupować luksusy. Myślę, że to będzie wszystko. Mój czas, yy, widzę, że się skończył. Andrzej oddaje głos Tobie. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę.